Ono jest nieskończone! Ono jest potężne! Ono od Ciebie oczekuje tylko jednego. Że Ty zaczniesz wierzyć. Że zaczniesz wierzyć. Weź teraz swoją najgłębszą, naj, na, najgłębsze pragnienie. Weź swoje najgłębsze marzenie. Weź teraz miejsce, które w Twoim życiu jest niewypełnione Bożą realizacją. I przyjmij przez wiarę w tej chwili. Zaopatrzenie do tego miejsca powiedz: przyjdź, królestwo Twoje do tego miejsca. Przyjdź, królestwo Twoje. Przyjdź, królestwo Twoje. Przyjdź, wierz w to i będzie ci się działo według wiary Twojej. Po prostu wierz w to i będziesz miał tak jak uwierzysz. Będziesz miał tak jak uwierzysz. Weź swój cud. Weź swój cud. Jesteś człowiekiem, który może wziąć swój cud. Może masz problem z jakimś grzechem. Dla Ciebie jest to problem. Dla Twojej duszy i ciała jest to problem. Dla Boga to nie jest problem. On ma tak zwane jednosekundowe terapie. Takie jednosekundowe terapie. Takie jednosekundowe. Ja w to wierzę. Ja wierzę w jednosekundowe terapie Boże. Ja nie mówię, że to jest źle, że się poświęca ludziom czas na, na, na, na różnego rodzaju terapię. Za dwa tygodnie sami będziemy szkolić ludzi na pułapie terapeutycznym. Dlaczego? Żeby mogli otwierać różnego rodzaju, żeby mieli dokumenty przede wszystkim. Chcemy zorganizować ludziom dokumenty. Nie chcemy ich nauczyć, jak mają e, pomagać ludziom. Wiecie? Bo ja nie wierzę w takie coś. Przepraszam wam. Ja nie wierzę w coś takiego, że my będziemy pomagać ludziom na pułapie terapeutyzowanym. Ja w to nie wierzę. Nie mam w to wiary. To jest ludzki aspekt. Możemy coś tam pomóc komuś. Rozumiesz, możesz kogoś wyprowadzić z jakiegoś kanału, ale nigdy kanału z niego nie wyprowadzisz. Żadna terapia nie wyprowadzi bagna z człowieka. Nigdy. Po prostu. Ale chcemy, żeby ludzie mieli dokumenty, żeby taki sobie, brat czy siostra, tak, mogli otworzyć sobie na przykład punkt konsultacji kryzysowej, dać swój oficjalnie swój telefon, bo mają papiery terapeuty, swój telefon do gazety, do internetu, w inne miejsca i kiedy tam sobie przyjdzie jakaś na przykład pani, i powie, hej, wie Pani co? No, mówi, no taka jestem załamana. To bardzo dobrze. Jak to bardzo dobrze, że jestem załamana? Pani siada, kochana, ja zaraz tu Pani powiem parę rzeczy. I sama przychodzi do Ciebie taka załamana. Rozumiesz? Taka sama, nie musisz jej szukać. Sama przyszła, bo przeczytała, że Ty jesteś od tych załamanych. I ona przyszła. I Ty wiesz, co z nią zrobisz? Nie będziesz jej terapeutyzował. Ty jej powiesz o Chrystusie. Ty popełniesz z niej demonów. Ty położysz na, na niej swoje ręce. Ty przywrócisz jej równowagę biologiczną. Rozumiesz, co Ty z nią zrobisz? Uwolnisz Królestwo! Przyszła bez Królestwa wyjdzie w Królestwie! Halleluja! Zrobisz to! Czemu? To jesteś nośnikiem Królestwa, bo ono Tobie usługuje. Bo ono Tobie usługuje cały czas. to się wylewa z Ciebie. Wylewa się! Wylewa się! Czego pragniesz? Nie ma zbyt mało ważnych pragnień. Wiecie co? Ostatnio mnie rozłożyło świadectwo pastora Billa Johnsona. Ja, ja po prostu roz, rozwaliłem. Wiecie, facet lubi wędkarstwo. Nie wiem, czy wy to słyszeliście. To jest po prostu, to jest szok. Ja różne rzeczy słyszałem. I przychodzą do niego w związku z tym różnego rodzaju katalogi wędkarskie. Jego nie stać na te rzeczy, bo on nie kupił, to nie stać. Chodzi o to, że on nigdy by nie kupił wędki za parę tysięcy dolarów. Ale tam są w tych katalogach wędki za parę tysięcy, koło za parę tysięcy takie rzeczy. No on tak przerzucał przerzuca, przerzutał łatwo takie i na końcu patrzę, takie są butonierki, takie. To się wódkę w nich wlewa i się wkłada w tylną kieszeń, jak się idzie na ryby. Jak łowisz ryby? No może sobie to wyjąć, to takie pasujące do kieszeni jest, wyjąć, odkręcić, napić się i włożyć ze powrotem. I mówi, zerknąłem i tam kosztowało chyba 90 dolarów czy coś takiego i taka myśl mi przebiegła przez głowę, na to to by mnie było stać. Ale tak chwilę przebiegła druga myśl korygująca, no ale po co Cię to jak Ty nie pijesz w ogóle, wiesz? No nie pijesz, jesteś pastorem, w ogóle nie pijesz, więc po co Ci mówię, mówię, na, na, na, na co Ci takie coś, nie Ta piersiówka jakaś. No i on mówi sam kolejny temat. I po jakimś czasie jestem na usługach w Anglii. Usługuję w Wielkiej Brytanii, podchodzi do mnie po spotkaniu pewien człowiek i przynosi mi prezent. I mówi, pastorze, chciałem Cię pobłogosławić. I wydawało mi się, że to jest taki prezent, jak się daje pastorom albo ich żonom. Na przykład żony pastorów dostają takie prezenty kolczyki Polczyki z krzyżykami albo jakieś takie rybki srebrne takie. I myśli się, że jak ktoś jest pastorem albo żoną pastora, to należy mu dać coś takiego, bo to się tak uszanuje w tym sposób. Dostałem na do i mówię o dziękuję ci, bracie. Otwieram, patrzę, piersiówka. A on się nie patrzy. I taka, dziękuję ci, kochany. I mówi, w tym samym momencie puściłem, mówi telegram do Boga: chyba żartujesz. Chyba żartujesz. I tu się do niego mówi: przecież zapragnąłeś. być. Mówi, mam w domu piersiówkę na budę, w ogóle mi niepotrzebną. Mam coś, co jest mi niepotrzebne! Po co mi coś, co jest niepotrzebne? Kielich mój przelewa się, mówi Pan. Zobacz moją potęgę, zobacz moją moc, zobacz to! Jestem porad głupotą Twoją! Ponad niezrozumieniem rzeczy! Przestań być logiczny! Zacznij być wierzący! Nie myśl sobie, że Twoje prania są irracjonalne, że musisz je wziąć, obrobić najpierw, a potem mi dopiero podać takie. Bo mówi, kocham Cię na surowo. Kocham Cię na surowo, dziecko moje. Twoich prarodziców stworzyłem zupełnie nago. Nie w ubraniach. Nago, bo lubię Cię na surowo. Oto spójrz w swoje serce, jakie masz pragnienia. Sięgnij. Ja wierzę, przyjaciele, że jeżeli jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha, to nasze pragnienia, one tak czy inaczej, ale będą chciały szerzyć Królestwo Boże. Jakkolwiek. Jeżeli przy nich będą nawet pragnienia, które nie będą szerzyć Królestwa Bożego, to nie przejmujcie się Ponieważ Bóg chce odebrać sobie chwałę z nadprzyrodzoności, nawet jeśli miałoby to spowodować, że w Twoim pokoju będzie stała butelka na wódę, której nigdy i tak nie użyjesz. Ale kiedy na nią spojrzysz, to powiesz, wielki jest Bóg! Alleluja. Alleluja. Rozumiesz? Każdy Żyd, jak chodził w siku, patrzył w dół i mówił, wielki jest Pan! Ja się zastanawiałem, czemu Ty, Boże, nie kazałeś mu obrzezać na przykład napletka, nie na pletka, tylko pętliczka ucha? Naprawdę. Ja się zastanawiałem, czemu on kazał mu napletek obrzezać? To, to mnie interesowało, mnie takie rzeczy. To mówi, bo za ucho to się nikt nie łapie po parę razy dziennie, ale sił to się chodzi. To, to się, to takiej teologii nie słyszałem, ja mnie też nigdy nie słyszałem, ale to prywazająco logiczna! Było to większe, niż te klocki przyczepiane na czołach! Niż stałezy, którymi się opasywali? Niż różnego rodzaju te filisterie czy jakieś tam inne rzeczy, frędzle. To doprowadzało tych ludzi codziennie do stanu, że myślami swoimi wracali do wielkiego Boga. Bóg chce objawiać Ci się w potężny sposób, niekoniecznie racjonalny. Na co komu różne rzeczy? Nie wiem. Wiem jedno, chcę. Chcę. Ja zapragnąłem czegoś. Ja zapragnąłem czegoś. Chcę, żebyś zapragnął teraz. Żebyś wyszedł poza system humanistycznego myślenia. Poza system tego moralizowania. Poza myślenia jaki jest Pan. On już jest. Nie musisz go wyrysowywać. Oto weź teraz to. Chciałbym, żebyśmy się mogli modlić dzisiaj o każdą Twoją sprawę. O każdą Twoją sprawę. Czy jest wśród, ktoś, wśród Was jakaś osoba, która jeszcze osobiście nie poznała Jezusa Chrystusa? Chciałem Was o to zapytać. Czy jest chociaż jedna osoba tutaj taka? Jeżeli nie poznałeś Jezusa Chrystusa, chciałbym, żebyś dzisiaj oddał Mu swoje życie. I nastąpi głębokie zapoznanie. Ja w 2001 roku w ogóle nie zamierzałem zmieniać swego życia. Siedziałem sobie po raz trzeci w więzieniu, byłem ćpulem, kiedyś zabiłem człowieka, byłem bandytą, byłem w zorganizowanych grupach przestępczych i nie zamierzałem zmieniać swojego życia. Lubiłem melanżować, lubiłem imprezy, lubiłem kokainę, lubiłem chore życie. Rozumiecie? Nie byłem człowiekiem jak trwoga to do Boga. Byłem człowiekiem, który sobie radził w życiu. I który uważał się, że jest pępkiem świata. I zacząłem czytać Biblię z nudów. Zacząłem czytać Biblię. I w tej Biblii przeczytałem o Bogu. Zara nie tą krótką ludzią z tym. I zacząłem czytać o Bogu, który jest miłością. O Bogu, który jest mocno, O Bogu, który jest siłą. I uświadomiłem sobie, że nie znam tego Boga. Uświadomiłem sobie, że tylko ten jeden grzech, nieznajomość tego Boga, Definiuje mnie jako człowieka, który pójdzie do piekła. Do piekła się nie idzie za to, że jest się złym człowiekiem. Do piekła się idzie dlatego, że nie oddało się swojego życia Jezusowi. Że nie poznało mu się osobiście tu na ziemi. Rozumiecie? Do piekła się nie idzie dlatego, że się było mordercą, dilerem. Że się ćpało, co Do piekła się idzie dlatego, bo się nie oddało swojego życia Jezusowi. Nie zaufało się. Uważało się, że jest mu Bóg niepotrzebny. Jeżeli nie masz pewności, że po śmierci pójdziesz do nieba, chciałbym, żebyś dzisiaj o to swoje życie Jezusowi. I nieważne, ile jesteś w kościele, w takim czy w innym, to jest w ogóle nieistotna sprawa. W kościołach jest pełno ludzi, którzy nigdy nie poznali Jezusa. Po prostu. Przychodzą, lubią takie mieć takie spotkania. Po prostu. Nasz kraj jest w ogóle fenomenem w tym. W tym, w tym. Tu co niedziela, każdy chodzi do kościoła. Takiego czy innego. Chodzą. Dobrze się ubierają. Rozumiesz? Jak jest święto zmarłych, to w ogóle się dobrze ubierają. Święto zmarłych. Rozumiecie? Jest taki klub, a ludzie nie znają Boga. Nie znają Boga. Idą masowo do piekła. W tym religijnym pochodzie. Katolickim, protestanckim, prawosławnym, gdzieś. Czy znasz Jezusa? Czy znasz Jezusa? Kto z Was, przyjaciele, jeszcze nie należy do Jezusa? Kto z Was jeszcze nie oddał swojego życia Bogu? Kto z Was nie zaufał Jezusowi jeszcze? Kto z Was? Jeżeli ktoś z Was nie oddał swojego życia Jezusowi, chciałbym, żebyś to dzisiaj zrobił. Chciałbym, żebyśmy mogli w tej chwili spojrzeć swoje serca, Spójrz swoje serce. Po prostu zastanów się. Zamknij oczy, pokrój swoją głowę, zastanów się, czy Ty należysz do Jezusa. Jeżeli nie należysz do Jezusa, to chciałbym, żebyś teraz śmiało podniósł do góry rękę i to będzie dla mnie informacja, żeby się o Ciebie modlić. Chciałbym, żebyś dzisiaj przyszedł do Jezusa. Jeżeli nie należysz do Jezusa, podniósł swoją rękę żebyś oddał swoje życie Jezusowi dzisiaj, tak jak ja oddałem w 2001 roku. Kto z Was nie ma pewności, że po śmierci pójdzie do nieba? Kto z Was nie jest przekonany? Kto z Was nie jest przekonany? Kto z Was nie jest pewny? Wiara jest pewnością. Wiara to pewność, pewność, pewność. Jak nie jesteś pewny, to znaczy, że to nie jest wiara. A więc czy jesteś pewny? Jeżeli nie, podnieś rękę. Pomodlę się z Tobą. To jest bardzo ważne. To jest coś, co może zmienić absolutnie Twoje życie. Jeżeli należysz do Jezusa, chciałbym, żebyś spojrzał w swoje serce i zobaczył pragnienia, które masz. I chciałbym, żebyśmy mogli dzisiaj wspólnie modlić się o to, aby Królestwo Boże wdarło się w to miejsce do Twojego życia. Żeby wdarło się. Ja chcę, żebyś się wdarł w daru Królestwo Boże. Tam. Wystarczy, że uchylisz troszkę drzwi. Może Twoje marzenia są takie małe. Myślisz, one są, one są za słabe. One nie mogą być święte. To jest za małe. Przecież ja, ja nie mam jak On. Ja mam takie prozaiczne rzeczy. To jest nieważne jakie masz rzeczy. He. Ale to są Twoje rzeczy. One są w Tobie. Bóg chce, żebyś był zaspokojony. Bo kiedy te marzenia zostaną, zostaną zrealizowane, ty będziesz chodził i świadczył, jak wielki jest Bóg. Będziesz mówił, jak wielki jest Bóg. Może jesteś po prostu dobrym człowiekiem i masz dobre marzenia. Bo są to marzenia o wiele mniejszym kalibrze niż moje. Ważne, ale potrzebujesz do niej tej samej mocy. Tej samej mocy potrzebujesz. Wstań. Będziemy się modlić. A ci z Was, którzy potrzebują przełomu w jakiejkolwiek dziedzinie, chciałbym, żebyście wyszli do przodu, żebyście mogli wspólnie modlić.